Dziękuję, Grześ. Nie znudziło wam się? Tutaj? Naprawdę? Kto był więcej niż sto razy? I ciągle nie, nie nudzicie? Kto był więcej niż tysiąc razy? I jeszcze nie masz dosyć? Co tu się dzieje, że nie masz dosyć? Jezus powiedział, dam chleb i nie będzie łaknąć. I to jest to, co nas napędza cały czas. Dostajemy chleb który sprawia, że jesteśmy zaspokojeni, bo przychodzi chleb z nieba. Manna ukryta. Dziś kilka słów na ten temat powiem. Chyba lato minęło. Też takie macie wrażenie? Siostra Szwin powiedziała dzisiaj pierwsze słowo w języku polskim. Zimno. Robi postępy. Wyszła akurat. Musimy ją przekonać, żeby zaczęła wyznawać ciepło. Przekonajmy ją. Czy pozostajesz w strefie błogosławieństwa Bożego? To jest pytanie, które chcę zadać szczególnie tym, którzy pamiętają temat kazania sprzed tygodnia lub tym, którzy może odsłuchali ze strony, a jeżeli nie, to masz szansę odsłuchać. Błogosławieństwo w oczach Bożych wygląda Zazwyczaj inaczej niż nasze bardzo ludzkie wyobrażenie o tym, czym jest błogosławieństwo. Zachęcam, abyśmy wchodzili w ten temat i doświadczali prawdziwych, bożych, jezusowych błogosławieństw. Niezależnie od tego, czy wiedzie nam się świetnie, czy dobrze nam się układa, czy mamy z górki, czy też mamy może podgórkę i to ciężką górkę i to z dużym bagażem. Błogosławieństwo Pana nie jest zależne, czy też ściśle powiązane tylko z naszym życiowym, ludzkim powodzeniem. Dzisiaj chcę mówić o czymś trochę innym, ale połączonym z błogosławieństwem. Chcę mówić o zwycięstwie. Nasi piłkarze ostatnio zademonstrowali, jak nie zwyciężać. Siatkarze też. Więc nie jest to dobry przykład, ale ci, którzy wygrali, tak, to jest dobry przykład. No ktoś musi wygrać, żeby przegrał ktoś. Ktoś musi przegrać, aby wygrał ktoś. Tak już jest w sporcie i podobnie jest też, nie zawsze i do końca, ale podobnie jest w życiu. My wygrywamy, a przeciwnik powinien przegrać. Mamy przeciwnika. Dzisiaj go spróbujemy zidentyfikować. Wiecie, to jest ważne, żeby... Zwyciężyć, to trzeba walczyć, a żeby walczyć, trzeba wiedzieć z kim. Jak wiemy z kim, to też powinniśmy wiedzieć w jaki sposób. Paweł pisał: Walczę nie na oślep. Pamiętacie to słowo? Nie po omacku. Precyzyjnie, dokładnie. Życie generalnie walka, walka zmaganie i trud. Kto jeszcze tego nie doświadczył? Poza małymi dziećmi. Życie chrześcijańskie to też zmaganie to również pewnego rodzaju walka i oprócz zmagań z doczesnością, jakich doświadczamy, bo życie niesie nam takie same trudności jak każdemu innemu człowiekowi. Słońce świeci na jednych i drugich, wierzących i niewierzących, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, deszcz pada na dobrych i złych. Problemy przychodzą na wszystkich. Życie nam ich nie oszczędza, aczkolwiek możemy zawsze liczyć na Bożą opiekę. Ale oprócz tych zmagań zwykłych, normalnych, życiowych, wchodzimy w Bożą strefę życia światła. Tylko, że ta strefa, którą opuściliśmy strefa ciemności strefa śmierci nie odpuszcza tak łatwo. Doświadczamy tego, prawda? Wyszliśmy z ciemności. Staliśmy się nowym stworzeniem i już się nam wydawało, że przed nami tylko raj A tu nagle echo spiekła, a tu nagle kontratak, a tu nagle przeszkody A tu nagle komplikacje i trudności, których nie rozumieliśmy Biblia mówi o tym, że mamy dobry bój bojować Apostoł Paweł napisał drugi list do Tymoteusza rozdział czwarty, Wersety siódmy i ósmy. Biblii Warszawskiej Dobry bój bojowałem W Nowym Przymierzu Toczyłem piękny bój Bieg ukończyłem Wiarę zachowałem Teraz czeka na mnie Wieniec sprawiedliwości Który w tym dniu Da mi Pan Sędzia sprawiedliwy Bracia, siostry, przyjaciele Dzisiaj chcę mówić O najtrudniejszym przeciwniku Każdego z nas Przeciwniku, z którym staczamy bez wątpienia najwięcej bitew i który stety lub niestety będzie z nami do końca, do ostatniego tchnienia. Był czas w moim życiu, kiedy nawróciłem się, dowiedziałem się, że istnieje szatan, diabeł, przeciwnik, oskarżyciel. Który robi bardzo wiele Czy też wszystko co może Aby zniweczyć Boże plany Zwodziciel, kusiciel, złodziej, morderca I wszedłem w fazę zdecydowanego sprzeciwiania się szatanowi w wierze W dobrym wyznawaniu W przywoływaniu ochrony krwi Jezusa W cytowaniu Bożego Słowa Bo przecież tak Jezus na pustyni robił i nie mówię, że wszystko układało się idealnie Czytając Biblię bardzo szybko, wkrótce odkryłem, że oprócz szatana Istnieje jeszcze coś takiego, co Biblia nazywa światem Świat Bezbożny system wartości, władzy Układ, który nie respektuje, ignoruje Odrzuca Boże wartości, odrzuca Boga I większość ludzi pogrążona jest w tym systemie rzeczy systemie wartości. Świat. I Biblia mówi, świat tkwi w złem. I świat idzie na zagładę. Ale świat również wywiera, czy próbuje wywierać wpływ na Kościół, na wierzących, na Ciebie i na mnie. Kusząc, wabiąc. Może i blichtrem, ale atrakcyjnym. Może i czymś, co nie ma tak naprawdę wielkie wartości wewnątrz, ale z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie. Świat. Mówi, że masz być silny, bezwzględny, bogaty Lepszy od innych I masz generalnie z życia korzystać Nie przyjmując się aż tak bardzo tym Co inni o tobie myślą Spiąłem się w sobie I powiedziałem, nie dam się temu złemu światu Wytrwam przy Bogu nikt I nic mnie nie zwiedzie I nie powiem, że poległem, choć nie zawsze Bezkolizyjnie przechodziłem przez różne sytuacje i miałem chwilę, gdy musiałem pokutować, przepraszać, oczyszczać, prać swoje szaty, aby być błogosławionym. Po pewnym czasie prowadząc, mogę powiedzieć, bez jakiejś fałszywej skromności, generalnie ogólnie zwycięskie boje z szatanem i światem, odkryłem, że wcale nie toczę Pięknego boju, o jakim pisał Paweł Że ten bój wcale mi się nie podoba Że owszem, może potrafię powiedzieć Ja nie palę, ja się nie upijam Ja nie chodzę na dyskoteki Mogłem powiedzieć szatanowić precz Albo jestem wolny w Jezusie Ale wewnątrz siebie Czy w jakości swojego życia Wcale nie widziałem Bożej cudowności I wtedy przyszedł czas Zrozumienia Widząc, że potykam się Słabne grzesze i wcale nie jest pewne, czy ten bieg ukończę nie mówiąc o wieńcu sprawiedliwości zostałem skonfrontowany z moim najgroźniejszym i najtrzęstszym przeciwnikiem i zidentyfikowałem go czy chcecie wiedzieć co to za przeciwnik? największym przeciwnikiem Jacka Zatyki jest uwaga Jacek Zatyka to było odkrycie na miarę koła elektryczności telefonu komórkowego. Najwięcej i najtrudniejszych bojów przechodzimy sami ze sobą i niestety ten przeciwnik nie może nas opuścić. Ciągle jest w nas. I to jest walka. Czy Chrystus w nas, czy my w nas? Jak w jednym z filmie zawartość cukru w cukrze. Widzę po waszej reakcji, nie jesteście zaskoczeni. Spodziewałem się tego. Byłbym zaskoczony, gdyby ktoś jeszcze nie wpadł na to, że sam ze sobą to ma najwięcej problemów. I w zasadzie Biblia tak to przedstawia. Jeżeli spojrzymy na proporcje treści, skupmy się nawet może na Nowym Testamencie. Biblia wspomina o szatanie, określa jego pozycję, mówi kim jest, pokazuje jak został pokonany, jak go zwyciężać, jak go unikać. Biblia mówi o świecie, przestrzega przed nim, podaje przykłady. To są miejsca, które możemy znaleźć, a trudno nie znaleźć miejsc, które nie mówiłyby o nas, o naszym życiu, o jakości naszego życia, o tym codziennym zmaganiu między ciałem a duchem, między chęcią pełnienia woli Bożej, a chęcią niepełnienia woli Bożej. Między tym, co jest wygodne, łatwe, miłe i przyjemne, a tym, co jest trudne, ale pożyteczne i wartościowe, prawda? Codzienność. Przypowieści Salomona 16,32. Lepszy jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Tak Bóg to ocenia. Ja myślę, że to jest taki obraz człowieka, który może dokonywać wielkich rzeczy nawet w Bogu. Być duchowym bohaterem, wielkim mówcą, przywódcą, liderem niekoniecznie globalnym, ale lokalnym. Zboże. Ktoś, kto pokazał, że jego służba się dobrze kręci, ale ma niepoukładane życie. Lepszy jest cierpliwy niż bohater. Kochani, zwycięstwo oznacza również panowanie. Kto panuje nad sobą, to znaczy kto odniósł zwycięstwo nad sobą. I zwycięstwo, jakie Bóg nam daje, oznacza również panowanie. Wiecie, bo są zwycięstwa bez panowania. Historia zna mnóstwo takich przypadków, kiedy ktoś wygrał bitwę, ale nie wygrał wojny. E, mogę odwołać się do chyba najsłynniejszej bitwy w dziejach polskiego oręża. E, jaka to była bitwa? No pod Grunwaldem, no wiadomo. Kto z was nie zna daty bitwy pod Grunwaldem? Przynajmniej rocznej, no rok? No wszyscy wiemy Niektórzy pewnie nawet datę dzienną znają Ale już o to nie będę pytać Bo obawiam się czy o, 15 lipca no Niesamowita bitwa Przełomowa Potęga zakonu została złamana I I nic więcej Nie zmieniła się żadna granica Polska nie odzyskała Pomorza Gdańskiego Malbork nie został zdobyty I przez kolejne Kilkadziesiąt lat Nic tak naprawdę się nie zmieniło A wiecie kiedy się zmieniło? W czasie wojny trzynastoletniej Kto z Was wie kiedy ta wojna była? Ja wiem, ale wiecie to jest mój zawód Nie wiemy za bardzo Ta wojna zmieniła wiele więcej Polska odzyskała Pomorze Gdańskie Grunwald był obrazem zwycięstwa Które nie przełożyło się na panowanie Jezus zwyciężył na krzyżu dając Ci je ale czy to przekłada się na Jego panowanie w twoim życiu? Grunwald przypomina te efektowne wezwania na wielkich konferencjach, kiedy tłumy wychodzą płacząc. Ale czy to oznacza już panowanie Jezusa? Wiemy, że nie zawsze. I trzeba stoczyć te ciche wojny, które nie są nikomu znane. Stoczyć je może w samotności. Ale one przynoszą prawdziwe zmiany. One przynoszą prawdziwe panowanie. Grundwald jest wspaniałym hasłem I to hasło brzmi dzisiaj dla nas Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela A będziesz zbawiony ty I dodajemy i dom twój Wielu ludzi przyjmuje Jezusa Ale przed nimi kolejne wojny, bitwy Aby nastało jego panowanie Panowanie Ten kto panuje nad sobą Znaczy więcej niż zdobywca miasta Jeżeli panujesz nad sobą w duchu Chrystusowym. To jest to, o co chodzi. Nie musisz prowadzić efekciarskiego życia. On zna swoich. Nie pozostawaj przy Grunwaldzie. Nie pozostawaj przy pięknych hasłach, które nie prowadzą cię dalej. Owszem, musisz przejść przez Grunwald, ale trzeba pójść dalej do prawdziwych zmian. Do prawdziwego panowania na obszarze naszego życia. Dziś z wielu tekstów, dziesiątek, dziesiątek tekstów, które można by otworzyć, przeczytać i dedykować do tego kazania na temat zwycięstwa we własnym życiu, na temat panowania nad tym, co jest złe. Już od pierwszej Mojżeszowej, zresztą pamiętacie Kain, Abel, Bóg powiedział do Kaina, grzech będzie czyhać, lecz ty masz, masz nad nim panować. Wiecie, to jest Boże przesłanie od początku dla ludzkości od pierwszych pokoleń. I spośród tych wielu, wielu tekstów proponuję, abyśmy zajrzeli dzisiaj do siedmiu z jednej księgi, z Księgi Objawienia. Tydzień temu czytaliśmy siedem tekstów z Księgi Objawienia i dzisiaj znowu siedem tekstów z Księgi Objawienia, tym razem na temat zwycięstwa. Kiedyś, kiedyś pamiętam tym tematem, tymi wersetami dzieliłem się, lecz było to dość dawno. Przypuszczam, że mogło niewiele zostać w naszej pamięci. Otwórzmy zatem Księgę Objawienia Jana. W rozdziałach drugim i trzecim zapisanych jest siedem listów do siedmiu kościołów w Azji. Każdy z tych kościołów reprezentuje stan kościoła. Historycy twierdzą, że również okresy w historii, ale to już jest taka interpretacja, którą możemy akceptować lub nie. Pierwszym kościołem, zborem wymienionym jest kościół w Efezie, do którego kierowane jest poselstwo o wytrwałości i jest jeden zarzut. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Upamiętaj się więc, spójrz z jakiej wyżyny spadłeś, z jak wysoka spadłeś, skąd spadłeś i nie czuj tak jak wcześniej, lecz dokonuj uczynków, Pierwej. Wróć do pierwszych czynów Widzicie? Miłość Ta Boża pierwsza wyraża się Czynami To nie jest stan emocji To jest stan życia To jest rzeczywistość W jakiej funkcjonujemy Jeśli czujemy, wiemy Że straciliśmy pierwszą miłość Nie musimy Tak uważam, nie musimy się specjalnie O to modlić Boże, odnów we mnie pierwszą miłość Bóg mówi wróć Wróć do czynów nie musisz tego czuć w każdej chwili. Prawdopodobnie tych euforycznych chwil z początku już nigdy nie poczujesz w taki sam sposób. Może, może, ale niekoniecznie. Ale czyny mają być te same. I to jest to, co Boga interesuje. Więc lekarstwem na powrót do pierwszej miłości są czyny, takie jak pierwej. I każdy z tych listów kończy się pewną obietnicą w wersecie 7, 27. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu, pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju Boga. Pierwsza rada, jaką daje nam ta księga na temat zwycięstwa, to jest zwycięstwo przez pierwszą miłość wyrażaną czynami. Drzewo poznania dobra i zła zrodziło śmierć. Drzewo życia da życie. Upadek nastąpił przez zjedzenie zakazanego owocu. Odnowienie Życia wiecznego nastąpi przez spożycie Owocu drzewa życia Takie koło zatoczymy I wrócimy do Pierwotnego Bożego planu Druga rada Ona wynika z listu Do Smyrny Nie będziemy czytać Wszystkich wersetów Zachęcam abyś wzrokiem śledził te miejsca I moja teza Jest taka Jeżeli chodzi o Kościół w Smyrnie Bóg radzi Zwycięstwo przez wierność w cierpieniach przez wierność w trudnościach i prześladowaniach. Czytamy w wierszu 10temu kto zwycięży druga śmierć nie wyrządzi i szkody. Myślimy często o swoich cierpieniach, które przechodzimy jako wierzący, ale powiem wam, że chyba nie do końca ogarniamy sytuację, jeżeli myślimy, że my cierpimy. Polecam nam wszystkim Jakiekolwiek informacje, głównie z internetu, może z książek na temat prześladowanego kościoła. To, co działo się w historii kiedyś, w różnych wiekach i to, co dzieje się dzisiaj. Myślę, że nikt z nas nie jest pozbawiony jakiejś wiedzy na ten temat. Wiemy, co dzieje się w krajach muzułmańskich, w niektórych dyktaturach z chrześcijanami. To są nasi bracia i siostry, którzy cierpią. Pamiętajmy o nich w ich cierpieniach. Pamiętajmy w modlitwach, a także w tym, co w praktyczny sposób możemy dla nich zrobić. To mogą być wysłane pieniądze, to może być podpisanie petycji, to może być wysłanie kartki z życzeniami do kogoś w więzieniu, takie akcje są organizowane. Pamiętajmy o takich sytuacjach i takich osobach, ponieważ kiedyś król na tronie powie do jednych, byłem w więzieniu i co ja usłyszę, co ja usłyszę, to jest ważne. Czy odwiedziłeś mnie, czy nie odwiedziłeś mnie? Wróć do pierwszych czynów. Zwycięstwo przez wierność w cierpieniach. Módlmy się, błogosławmy i wspierajmy tych, którzy przechodzą przez dotkliwe utrapienia i prześladowania. I czytamy, że mają być wierni aż do śmierci. Aż do śmierci. Wyobrażacie sobie taki scenariusz u nas? Że ktoś całą twoją rodzinę stawia pod ścianą i daje ci wybór. Bądź wierny aż do śmierci. Bo druga śmierć Ci nie zaszkodzi. Ta pierwsza, ona i tak nadejdzie. Prędzej czy później. Chcemy później. Ale nie zawsze jest tak, jak my chcemy. Druga śmierć. To jest to, o czym wspomniałem tydzień temu. Jeżeli nadal nie wiesz, na czym polega druga śmierć, zmarnowałeś tydzień. Do czytania. Trzecia rada. List do pergamonu. W wielkim skrócie. Wytrwałość w wierze. W trzynastym wersecie. Jednak trzymasz się mego imienia, nie zaparły się swojej wiary we mnie. Nawet w dnia, gdy antypas, mój wierny świadek, został zabity. Można by jeszcze dokładać teologiczne wątki na temat Nikolaitów, ale dziś rzucam to hasło. Wytrwanie w wierze. Nie zwątp. To jest Boża rada dla zwycięzców. Siedemnasty werset. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny. Podaruję mu też biały kamek. A na kamyku... Wypisane nowe imię nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje To jest piękny wątek Manna Ta, którą Izraelici jedli na pustyni Część tej manny Mojżesz schował do skrzyni Przymierza Skrzynia zaginęła Arka Przymierza Nawet Indiana Jones jej naprawdę nie znalazł To był tylko film, pamiętajcie Amerykański Ale ta arka gdzieś jest nie wiem, czy dokładnie fizycznie ta sama, ale jest Arka, w której jest ta manna i Bóg ci da tej manny ukrytej, jeśli zwyciężysz w wierze. I kamek, biały. Wiecie, o co chodzi z tymi kamykami? Jest kilka znaczeń. Przy głosowaniach w różnych miejscach, instytucjach używano dwóch kolorów kamieni. Czarny to było na nie, biały głos na tak. I Bóg mówi w ten sposób, jestem na tak. Daję Ci biały kamek. Wybieram Ciebie. I w dodatku jest to kamek indywidualny. Z Twoim imieniem, Mariolu. Z Twoim imieniem, Moniko, Janku, Kuba. Jeśli zwyciężysz w wierze, pozostań wierny powołaniu. Pozostań wierny. Pozostań wierzącym. Czwarta rada. List do teatyry. Kilka wątków. Skracając, puentując. Zwycięstwo przez wytrwanie w czystej nauce słowa. Ucieczka przed zwiedzeniem. Kobieta Izabel, zwiedzenie Kościoła. Jeśli w tym wytrwamy, pielęgnując, pilnując słowa, strzegąc jego treść, przychodzi czas dla zwycięzcy. I czytamy 26. aż do 28. Popatrzcie, ile tu jest obietnic temu, kto zwycięży kto do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami, będzie nimi rządził, żelaznym berłem. Dam mu też gwiazdę poranną. Wiecie, dla zwycięzcy Bóg daje panowanie, władzę. To jest to, o czym mówiłem. To zwycięstwo daje panowanie. To zwycięstwo nie jest tylko efektownym wydarzeniem, ale ono coś naprawdę zmieni w wieczności. Dam mu też gwiazdę poranną. Czym jest gwiazda poranna? Jedyne wytłumaczenie, jakie znalazłem I tak na dzisiaj to rozumiem Tą gwiazdą poranną jest sam Pan Jezus Chrystus Objawienie 22:16. Piąta rada List do Sardes Lub Sardis Czystość życia, białe szaty O tym mówi ten list Czystość życia Otrzyma białe szaty Jego imienia na pewno nie wymarzą ze zwoju Z księgi życia Przyznam się do niego wobec mojego ojca I jego aniołów Czystość życia. Jeżeli w tym zwyciężę, czeka mnie biała szata, czeka mnie odczytanie mojego imienia ze zwoju życia. Szósta rada. List do Filadelfii. Mogę powiedzieć tak. Zachowanie słowa i trwanie w nim. Pokrywa się to nieco z przesłaniem do teatyry. Ale Bóg mówi, jeżeli przechowasz, zachowasz słowo, wytrwasz w nim, zwycięzcę, dwunasty werset, Uczynię filarem w świątyni, w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wszyscy wiemy, jak wygląda filar. Słup, który podtrzymuje jakąś część budowlanej konstrukcji nad nim. Zajmuje niewiele miejsca w proporcji do tego, co utrzymuje, ale jest niezwykle silny. Ma odpowiednie właściwości. I Bóg mówi, że jeśli zachowasz słowo, zostaniesz filarem w świątyni. Kimś. Silnym, kimś, na kim będzie mogła spocząć część Bożej konstrukcji. Siódma rada. Laodicea. Ten Kościół chyba najczęściej krytykowany, w kazaniach przynajmniej. Aniś zimny, aniś gorący. Wypluje cię z moich ust. Ten list mówi o czynach gorliwości, o zapale, o entuzjazmie, o poświęceniu, w jakim. Ten Kościół powinien być. Dziewiętnasty werset. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał. Zapał. Obudź więc w sobie zapał. Wiem, że głęboko myślimy teraz, ale możemy nawet teraz jakiś zapał w sobie obudzić. Nawet kiwnięcie głową będzie to pokazywać. Obudź w sobie zapał do tego, co słyszysz. Obudź w sobie zapał do tego, co czytasz. Obudź w sobie zapał do tego, co jest Twoim przeznaczeniem. Entuzjazm, gorliwość. Halleluja. I co stanie się z tymi, którzy zwyciężą? 21 werset posuwa się tak daleko, że aż zatyka mi dech w piersiach. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Ja zawsze sobie wyobrażałem, czy przez większość, mojego myślenia o niebie, o relacji między mną a Bogiem, to ja sobie taką wizję przedstawiam, że jest tron, Bóg siedzi, a ja gdzieś u podnóżka stóp Jego, no w najlepszym wypadku stoję z podniesionymi rękoma, częściej to tak na twarz padam. A Jezus mówi, że zwycięzca zasiądzie. Niesamowite. Pozwolę mu zasiąść na moim tronie. Tak jak ja zwyciężyłem, to jest analogia. Jezus zwyciężył, zapanował, jeżeli zwyciężysz, zapanujesz na tej samej zasadzie masz udział w wiecznej chwale, w panowaniu Jezusa i Ojca. I na zakończenie jeden werset. Księga Objawienia 21,7. Już kończy się ta księga, spisane jest już bardzo wiele. Ten 21 rozdział mówi o nowej ziemi, nowych niebiosach, zaczyna je przedstawiać i siódmy werset mówi zwycięzca to wszystko odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. To wszystko jest dla zwycięzcy. Halleluja! Czy chcesz być zwycięzcą? Dam Ci prostą radę. To bądź. To bądź. To zależy tylko od Ciebie. Nie zależy to, jak bardzo płomienne kazanie usłyszysz. Możesz usłyszeć bardzo nudne, długie, i niezrozumiałe kazanie, a i tak możesz być zwycięzcą. Możesz usłyszeć porywające, niesamowite, namaszczone kazanie i nie wejść w zwycięstwo. Bo decyzja jest w tobie. Grundwald i wojna trzynastoletnia. Jedno wynika z drugiego, ale trzeba iść aż do panowania. Ten, kto panuje nad swoim życiem jest więcej wart niż bohater. Halleluja. Bohaterem najczęściej zostaje się po śmierci. Pomniki stawia się tym, którzy polegli. Lepiej panować, niż być bohaterem, który ginie. Prawda? Przynajmniej ja tak uważam. Widzę, że się wahacie. Powstańmy do modlitwy.